J.K. Rowling Harry Potter i kamień filozoficzny Here's Johnny! They're coming to get you, Barbara Expecto Patronum. Look at me, Damian. Ubykaj, motherfucker. Eherbatape. It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop. dairy Legendary. żarwok i skóra I Mando. Jerry. szymas Oraz mm. Nasi mm. goście <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy.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 Tak, witamy się z wami ponownie. Cześć wszystkim. Cześć. I dziś, tym razem już naprawdę, opowiemy wam o pierwszym tomie cyklu o harry Potterze, czyli opowieści Harry Potter i kamień filozoficzny. There's no such thing as magic. Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Soon, you and your schoolmates will join us here, and your education in the magical arts shall begin. Hurry, you are the ball. Może zaczniemy tradycyjnie od wprowadzenia was w świat przedstawiony w fabułę. Ten pierwszy tom właśnie wprowadza nas w ten cały magiczny świat czarodziejów, przy czym nie od razu trafiamy tam, gdzie magia jest codziennością. Początkowo powieść zabiera nas do domu Darsleyów, do domu, gdzie mieszka nasz tytułowy chłopiec Harry Potter. Jedenastolatek z blizną na czole, osierocony przez rodziców, Chłopiec, który w młodości był uczestnikiem pewnych nieprzyjemnych wydarzeń, na skutek których utracił rodziców, a zyskał właśnie bliznę w kształcie błyskawicy. Niedługo potem trafił do Darksleyów, czyli do siostry swojej zmagłej matki i jej męża i ta jego nowa rodzina powiedzmy rodzina zastępcza, no nie oszukujmy się, nie traktowała go najlepiej. Harry ma u Darcyjów niezwykle przekichane. Jest traktowany jak popychadło, jak ofiara losu, jak służący, jak człowiek gorszej kategorii po prostu. Nikt go w domu nie szanuje, a jakby tego było mało, on jest takim grzecznym właśnie jedenastolatkiem, stara się być dosyć posłuszny, nikogo nie prowokować, a pomimo tego wciąż jest karany i traktowany no niezwykle źle, co widać bardzo dobrze w kontraście do tego, jak traktowany jest pierworodny syndar z Dejów, czyli Dudley. Dudley traktowany jest jak jakiś mały książek, królewicz, a tak naprawdę jest nadętym, otyłym, wrednym imbecylem i właśnie ten kontrast pomiędzy tym, jak żyje u Darstajów Harry, a jak żyje Dudley, jeszcze bardziej podkreśla złą sytuację Pottera i no, nie wiem, tak jeszcze inny przykład. Harry nawet nie ma własnego pokoju tam, tylko jest zamykany w jakiejś komórce pod schodami, więc no to wszystko wygląda naprawdę nie najlepiej. I sytuacja zmienia się w momencie, gdy zbliżają się urodziny Harego, a do domu Darstejów przybywa sowa z listem. Pierwszy list zostaje zniszczony przez pana Darsteya, kolejny również i następne także, ale nadawca na szczęście nie poddaje się, i w końcu w ręce Harego trafia listowne zaproszenie do szkoły czarodziejów w Hogwardzie. Harry wspierany przez Hagrida, czyli półolbrzyma, Dowiaduje się, że rodzice zabezpieczyli go finansowo. Poznaje pierwsze informacje na temat swojej przeszłości, ale także przyszłości w Hogwarcie. Zaopatruje się we wszystkie potrzebne materiały potrzebne do nauki, magii. Poznaje kilkoro czarodziejów i w końcu trafia do szkoły, do Hogwartu. Szkoły, która funkcjonuje jak uniwersytet, jak uczelnia wyższa. Uczniowie w wieku od bodajże 11 do 18 lat uczęszczają tam na wykłady profesorów specjalizujących się w różnych właśnie dziedzinach magii. Znaczy wykłady, ćwiczenia, laborki, tam mamy różne rodzaje przedmiotów i ich tematami są rzucanie zaklęć, ważenie eliksirów, obrona przed czarną magią, opieka nad magicznymi stworzeniami itd. itd. I tam Harry poznaje też innych uczniów. Szczęścią z nich się oczywiście zaprzyjaźnia, z innymi wchodzi delikatnie rzecz ujmując w dość wrogie relacje. Z jednej strony poznaje dobrych przyjaciół, m.in. Rona Westleya i Hermione Granger, z drugiej strony swoich przyszłych wrogów, m.in. Draco Malfoya. I właśnie nasi młodzi bohaterowie w tej szkole z jednej strony radzą sobie, muszą sobie radzić z tym szkolno-akademickim życiem, czyli uczęszczać na zajęcia, zaliczać kolejne przedmioty, zdawać egzaminy, a z drugiej strony przeżywają liczne przygody zarówno w szkole, jak i w jej okolicach i próbują rozwiązać zagadkę tego tytułowego kamienia filozoficznego. I chyba więcej szczegółów zdradzać na razie nie ma sensu, bo jeżeli tego nie czytaliście, no to warto to poznać na własną rękę. Oprócz tego jeszcze jest cała historia przeszłości, która tutaj jest tylko rzucona w takich strzępach, a którą będziemy odkrywać z tomu na tom. Cała, cała tajemnica, cała historia sprzed y, tych 11 lat, kiedy narodził się Harry, kiedy zmarli jego rodzice, kiedy pokonano tajemniczą postać tego, którego imienia nie można wymawiać, czyli Lorda Voldemorta. I to jest taka druga płaszczyzna całego Harry'ego Pottera. Historia, która odsłania nam się kawałek po kawałku, w każdym tomie po trochu, a które ostatecznie gdzieś tam się w finale zazębią. I tutaj w pierwszym tomie oczywiście też się pojawia, tylko właśnie nie wiedziałem, ile można powiedzieć, żeby nie zdradzić zbyt wiele. No i cóż, no jak to wyglądało z tobą przy tej pierwszej lekturze? Od razu dałeś się płagwać, czy? No właśnie dla mnie Harry Potter to jest coś niesamowitego, czego nie miałem chyba przy żadnej innej lekturze, żadnej innej książki. Może przy niektórych Kingach, na takich tych z najwyższej półki Kingowej coś takiego miałem, ale chyba nie na taką skalę, bo u mnie to wyglądało tak, że... Jak ja już sięgnąłem po ten pierwszy tom i to nie tylko po pierwszy tom, również po kolejne i to nie tylko przy pierwszym podejściu, to ja przy tej książce po prostu odpływam. Nie miałem przy żadnej książce czegoś takiego, żeby otworzyć powieść i mija, nie wiem, no odjeżdżam, patrzę, a ja jestem na dwusetnej stronie na przykład, czy na setnej, czy na 150. Po prostu płynąłem z tą historią. Tutaj miałem tak przy pierwszym zetknięciu, tutaj miałem tak przy kolejnych tomach bodajże przy... Przy którymś z kolejnych tomów, pamiętam, miałem taką sytuację, ja te cztery przeczytałem hurtowo, więc to jest dla mnie jak jedność. E, za pierwszym razem miałem taką sytuację, że czytałem do drugiej w nocy, e, zachciało mi się spać, położyłem się spać, obudziłem się o czwartej, czyli dwie godziny później. Normalnie, wiesz, przewróciłbym się na drugi bok i poszedł spać dalej, a ja stwierdziłem, że w zasadzie już nie jestem zmęczony. Poszedłem do kuchni, zapaliłem światło i zacząłem czytać dalej. Otworzyłem świeżą paczkę fajek, bo wtedy paliłem i po prostu czytałem i jak rano ludzie wstali, to popatrzyłem, a zostało mi tam, nie wiem, z sześć papierosów. Spaliłem prawie całą paczkę jeden po drugim, czytając, nie? Odpływałem przy tej książce. Gdy ja teraz rok temu robiłem sobie powtórkę z wszystkich siedmiu tomów, to już robiłem to w formie audio, no to miałem dokładnie to samo. Włączyłem pierwszy tom i 24 godziny później włączyłem drugi tom. Pomimo, że oczywiście to nie jest długa książka. Ona w, w audiobooku trwa 9,5 godziny, czyli bez problemu można ją w jeden dzień przesłuchać, no ale ja wtedy też byłem w pracy i robiłem inne rzeczy. Rzeczy, nie? Więc 9,5 godziny to jest wykorzystanie chyba każdego możliwego wolnego czasu, y, jaki miałem i ja go po prostu wykorzystałem na nie wiem już które y, moje podejście do Harry'ego Pottera. Ja przy tej książce po prostu odpływam. Ja się zgadzam, że te pierwsze tomy są y, trochę dla dzieci że później to się rozwija dużo mocniej i dużo poważniej, ale nie zgadzam się, żeby to były książki tak całkowicie dla dzieci. To znaczy nie, nie chodzi o to. Oczywiście dzieci mogą je czytać, ale chodzi o to, że tutaj i język, i tematyka, nawet na etapie tych pierwszych tomów, jest, jest i ciekawa, i dobra. To nie jest język, wiesz, taki ułomny, obrażający inteligencję czytelnika. To jest język, który... No nie, no nie. No nie jest. No, ale to, to czasami masz, że sięgasz po książkę dla dzieci i tego nie jesteś w stanie czytać. To jest tak proste i, i, i tak mocno uproszczane. Tutaj tak nie jest. To jest może i wiesz, temat mamy, że są mali chłopcy, czarodzieje. W tych dwóch pierwszych tomach jest to dość Dość, no jest to prostsze niż w kolejnych, ale nie jest to sprowadzone do poziomu wiesz, najniższego, jak dla nie wiem, młodego gówniarza książka, jakaś prosta prostacka. To jest naprawdę dobrze napisana powieść, która ma całkiem fajną zagadkę kryminalną i tutaj w każdym tomie jest fajna zagadka kryminalna, ale nawet na etapie tego pierwszego tomu. To jest bardzo dobrze rozpisane, roz planowane, do końca trzymające w napięciu i w niepewności. To ma bardzo dobre tempo. Tak jak powiedziałeś, bardzo dobre postaci i to się po prostu czyta świetnie. To co, że to jest, że te dwa, może i pierwsze tomy są jakoś tam prostsze, są krótsze, mają prostsze historie, ale to się czyta nadal świetnie. A do tego ten pierwszy tom jest y, takim powiewem świeżości cholernym. To nie jest oczywiście nic nowatorskiego, nie wiadomo jak, ale jest, była to dla mnie taka świeżość, że mi się to po prostu czytało doskonale wtedy. Zgadzam się z tym, że to się czyta świetnie, chociaż inne odczucia mam troszkę różne. W ogóle, może zacznę od tego, że. Ja się bałem tej lektury w tym sensie, że właśnie zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest ogromny fenomen, że właśnie krytyka przyjęła to pozytywnie, że wszyscy mówią o tym, jakie to są dobre książki, ale z tym naciskiem też dla dzieci i młodzieży i troszkę się obawiałem, że właśnie to będzie zbyt infantylne dla mnie, tak? że świat będzie zbyt naiwny i że mnie to trochę odrzuci. Bo, targetem jest młodzież, tak? Są młodzi ludzie, osoby młode, które mogą identyfikować się z bohaterami, bo Harry, właśnie z jedenastolatkiem, chłopcem odrzuconym, który trafia do nowego środowiska, styka się z pewnymi problemami. Właśnie z jednej strony musi się uczyć, zaliczać egzaminy, radzić sobie tam z różnymi trudnościami w szkole, z drugiej strony przeżywa jakieś przygody i teoretycznie, no. To, to już nie jest mój świat, nie, ale tak naprawdę bardzo szybko się zacząłem identyfikować i z Harrym, i z innymi bohaterami już w sam początek. Nie? Gdy czytamy o tych jego życiu u Darstejów, to ja mu autentycznie współczułem, ja się autentycznie wkurzałem na jego opiekunów i to tak dość emocjonalnie do tego podchodziłem, chociaż właśnie mamy do czynienia z książką dla młodzieży. A ja sobie słucham audiobooka i sobie myślę, no co za bud, co za palant, to ma być ojciec, no kurde. I wiesz, no. wszystko się we mnie tam trzęsie, się. Co do samych przygód, też bardzo szybko się w nie zaangażowałem i mogłem je spokojnie przeżywać razem z bohaterami. Co do tej kompozycji, prawda jest taka, że ta książka wcale nie jest prosta. Ja bym nie powiedział, że jest prosta, bo świat przedstawiony jest w gruncie rzeczy może nie tyle skomplikowany, co pełen detali i przez to się trochę wszystko komplikuje, bo to nie jest tak, że mamy po prostu szkołę i magię, tylko mamy szkołę, magię, mamy specyficzne słownictwo, specyficzne rodzaje zachowań, jakieś obyczaje, zwyczaje, specyficzną też wizję tej magii i w związku z tym napisanie tej książki wymagało od Rowling wpakowanie, zwłaszcza w ten przy tą ogromnej ekspozycji, nie, właśnie ogromnej ilości szczegółów. I wypadło to świetnie, bo Harry był wychowywany przez tak zwanych mugoli, czyli osoby w ogóle niezwiązane z magią. I w związku z tym, gdy trafia do Hogwartu, nie ma bladego pojęcia o funkcjonowaniu świata magicznego i wszyscy bohaterowie wokół niego opowiadają mu o tym świecie, o różdżkach, o szatach magicznych, zaklęciach, latających miotłach, eliksirach. I przez te ich rozmowy czytelnik też zdobywa wiedzę na ten temat, tak samo y, mamy rozdziały, w których pojawiają się relacje z lekcji, z różnych zajęć i w ten sposób też dowiadujemy się nowych rzeczy na temat magii. Mamy sport. O, tak, mamy właśnie specyficzny sport w świecie przedstawionym Quidditcha i to też jest rzecz właśnie, która bardzo uatrakcyjnia ten świat, nie? bo to jest... Y to jest metafora każdego innego sportu w szkole, nie? bo potem mamy w kolejnych tomach dość istotną rolę odgrywa konkurencja między Różnymi uczniami, tak, drużynami, yy, zaangażowanie bohaterów, właśnie w sport. I to, że to jest Quidditch, to, no to teoretycznie nie jest istotne, tak? To mógł być jakikolwiek inny sport, ale Rowling wymyśliła specjalny sport ze specjalnymi zasadami, który tutaj nam prezentuje. Właśnie Harry trafia do drużyny i wszyscy mu wyjaśniają krok po kroku, co i jak. I czytelnik poznaje tę wiedzę raz, razem z bohaterem. I wiecie, no ja też jako teraz dorosły czytelnik, który przeczytał już ileś set książek w życiu, zwracałem uwagę na to, że momentami przez kilka stron po prostu poznaje fakty z tego świata przedstawionego, ale to w żaden sposób nie przeszkadza w czerpaniu przyjemności z lektury. Naprawdę, nawet jeżeli wiem, że, nie wiem, dziesiątą stronę z rzędu dostaje różne ciekawostki ze świata magii, to ja i tak to chłonę, bo to wszystko jest niezwykle ciekawe, spójne i, i no zwyczajnie trafia do mnie idealnie. Druga sprawa co do tego skomplikowania, ile my tu mamy charakterystycznych i ważnych dla historii postaci. Przecież tutaj mamy co najmniej dwadzieścia kilka istotnych bohaterów już w tym pierwszym tomie. Cała kadra pedagogiczna, właśnie część tych najważniejszych uczniów, przyjaciół Harry'ego Pottera jeszcze. Hogwart dzieli się na cztery domy, na cztery, nie wiem, bractwa może dzisiaj byśmy powiedzieli. I w każdym z tych domów też mamy jakieś charakterystyczne postacie, do tego mamy jeszcze bohaterów spoza Hogwartu i tych jednostek jest cała masa, ale też nie da się w tym pogubić, mam wrażenie. To wszystko jest tak przejrzyście napisane, tak sprawnie rzemieślniczo napisane, że ten świat jest właśnie sprawia wrażenie skomplikowanego, ale zarazem cały czas przejrzystego. I no to jest dla mnie super. I jeszcze właśnie kompozycja bo o tym nie powiedzieliśmy. Te tomy yy, na ogół, bo to, to jest pewne uogólnienie, ale przedstawiają kolejne lata z życia Harry'ego Pottera i jego przyjaciół. No nie, no to nie jest uogólnienie, no tak jest. Tak, ale yy, o tym <grych> będziemy mówili przy kolejnych tomach Rowling trochę to zmienia, żeby właśnie to nie przeszkadzało w lekturze, bo pierwszy tom to jest taka typowa kompozycja zamknięta. Powieść zaczyna się w wakacje tam roku X, a kończy się w następne wakacje roku X plus 1. nie? I to jest jeden rok właśnie z życia Hego Potega ten jeden rok w szkole, jeden rok szkolny przede wszystkim. I to też w sumie w pierwszym tomie sprawdza się całkiem, fajnie kończy się właśnie powiedz, egzaminami oczywiście, ale też tym wielkim finałem. I właśnie finał też jest rozbudowany, wielopoziomowy i przez to trzyma niezwykle w napięciu. To w ogóle ja się tego nie spodziewałem, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, filmów unikałem, ale ten pierwszy gdzieś mam wrażenie czy w telewizji, czy u znajomych jakoś tam kątem oka widziałem, kojarzyłem część faktów, a pomimo tego jednak ta wersja literacka w pełni do mnie trafiła, zaangażowała mnie i wiecie, jeżeli czytam siedmioksiąg o Harrym Potterze, no to ja wiem, że Harry Potter przeżyje, tak? Że raczej nic mu się poważnego w pierwszym tomie nie stanie, a pomimo tego Rowling potrafiła jakoś tak yy, mi zamieszać w głowie, że no czułem napięcie, tak? Przy kolejnych stopniach finału i to było super. No, tak jak mówisz, o tym będziemy mówić trochę później, ale pierwszy tom miał o tyle yy, wygodną sytuację, że to wszystko było nowe również dla nas. Potem Rowling miała trudniejszą sprawę do zrobienia, bo musiała jednak i urozmaicić i trochę zmienić te lata szkolenia, no i też niestety później było trochę powtórzeń niektórych faktów, które teoretycznie już znaliśmy, przynajmniej przez jakiś czas ona się w to bawiła, ale tutaj to jest wszystko nowe, wszystko wymyślone, magiczne i dokładnie tak jak mówisz to się czyta bardzo dobrze i ja... ja swego czasu czytałem bardzo dużo Młodzieżówek. Teraz może trochę mniej czytam. A to nie było określane nawet Młodzieżówką, tylko książką dla dzieci. I naprawdę nie przypominam sobie książki młodzieżowej, czy książki dla dzieci rozbudowanej w taki sposób i w taki sposób napisanej. Mhm, mm Dokładnie tak. I właśnie ty powiedziałeś, że mamy tę intrygę kryminalną, Właśnie w pierwszym tomie to jeszcze nie do końca tak jest, bo kolejny to będzie typowy kryminał. No ale ona jest, to jest bardzo dobre. My nie wiemy. My, gdzieś tam uczniowie myślą, że to jest ta postać, a tutaj się okazuje coś innego. Gdzieś uczniowie próbują rozwiązać zagadkę tych kilku tropów, które usłyszeli. To może nie jest jakaś wielka zagadka kryminalna, ale ona jest bardzo dobrze skonstruowana, ma ręce i nogi, bo w kolejnych tomach ja mam kilka zastrzeżeń do niektórych rzeczy, że, że niektóre rzeczy są głupie wyjściowo i na na przykład świetnie napisane, doskonale się to czyta, ale jak się spojrzy na to jako całość, to się nie klei. A w pierwszym tomie to się wszystko y, świetnie klei. Znaczy, nie, nie, ja nie mam takich zarzutów, tylko mam wrażenie, że znaczy, jak czytałem pierwszy tom, to ja się czułem, jakbym czytał jednak bardziej powieść przygodową w tym ograniczonym świecie, bo w ogóle oni mają masę przygód, takich dosłownie, jakichś tam epizodycznych, mniejszych lub większych przygód. I co ciekawe, wiele z rzeczy, które się tutaj wydarza i na przykład... Nie wiem, jak czytacie Wiedźmina, czy Pana Lodowego Ogrodu, to mnie na przykład wkurzało po pierwsze to, że ta kompozycja nie jest właśnie zamknięta, że akcja się trochę urywa w pewnym momencie po prostu i że część wydarzeń to są po prostu przygody, do których potem nie wracamy. A tutaj w poterze mam wrażenie, że prawie każde pojedyncze wydarzenie, nawet jakieś spo, w nieistotne, niewielkie, właśnie jakaś malutka przygoda, potem powraca w kolejnych tomach i okazuje się, że jakaś przypadkowo poznana w lesie postać nagle jest niezwykle istotna. Że to nie było tylko spotkanie na zasadzie nie wiem, ktoś komuś pomógł, by pokazać, nie wiem, że Harry Potter właśnie pomaga innym, czy że to miejsce jest niebezpieczne, tak, dlatego tam jest jakaś bestia. Tylko jeżeli tam jest jakaś bestia, to ta bestia powróci. Jeżeli tutaj ktoś komuś pomógł, to ta pomoc potem będzie istotna w przyszłości. I to jest naprawdę genialne. I właśnie mam wrażenie, że tutaj, przynajmniej ja tego nie czytałem jako kryminał, nie do końca się zastanawiałem nad jakąś intrum, chociaż rzeczywiście w stosunku do jednej postaci, my nie wiemy, po której stronie ona gra tutaj. Nie? i to jest rzeczywiście super i mamy właśnie milion przygód do tego tę przyjaźń między młodymi ludźmi, tę naukę ta, w ogóle to, że nauka świat nauki jest pokazany w tak fascynujący sposób, no kurde, mamy tutaj uniwersytet, wykłady, rzecz tak potwornie nudną z założenia no ludzie przychodzą do cholernej salki, by przez półtorej godziny słuchać czegoś, a ja wiem po prostu kto czego uczy, jak uczy, potrafię scharakteryzować wszystkich prowadzących zajęcia wiem, na które ja bym chciał chodzić na na przykład, nie? To, jest, to jest w ogóle świetne, że ten uniwersytet to jest miejsce, w którym ja bym chciał do jasnej, za przeproszeniem cholery, studiować. Naprawdę, ja bym zamienił moją uczelnię od razu i lecę tam, siadam na miotło i mnie nie ma. No, studiować albo wykładać nie? w naszym wieku. No, ja też mogę, chętnie bardzo. No, chętnie. Ja też, ja też, szkole się. No, ale to co mówisz, bo w pierwszym tomie to nie jest jeszcze tak do końca zagadka kryminalna, to nie jest, że zaczyna się od czegoś, bo kolejne tomy tak mają, że zaczynają się od jakiejś tajemnicy i oni ją próbują rozwiązywać. Tutaj to są takie tropy rzucane gdzieś po kawałku. I jeszcze te tropy są związane z tym głównym motywem, tak, z tą przeszłością HR-go też już się łączą, to też jest super i mamy tę walkę dobra ze złem oczywiście od razu i pewne problemy moralne, i etyczne. I to też jest fajne, że z jednej strony no, oczywiście mamy właśnie to, co jest dobre, to, co jest złe, ale część rzeczy jest tak po środku, nie? że nie wszystko jest czarno-białe właśnie. Chociażby to mylenie tropów co do jednej postaci przez cały praktycznie cykl. Nie? To, to też jest super, że ja w każdym kolejnym tomie mam pewne zastrzeżenia, uwagi i nie jestem w stanie opowiedzieć się tak ani za jedną opcją, ani za drugą. Zawsze rolling miesza mi w głowie. No to w ogóle jest najlepsza postać z tej książki, najlepiej napisana, bo ja jej nienawidzę, nienawiścią po prostu serdeczną, do samego końca, tak, tak. ale do samego końca cyklu, lub jej nie nieważne. Tylko. Ale no właśnie, ty jeszcze na tym etapie naszym nie wiesz, do czego to zmierza. To jest naprawdę nie. najlepiej napisana postać. Jak już ktoś dobry nie do końca siedmioksięgu, to jest to doskonale napisana postać. No właśnie, i jeszcze to takich rzeczy, trochę bardziej dla dorosłych, to w pierwszym tomie to jest tylko zasygnalizowane, ale już się pojawia, chodzi mi o kwestię czystości krwi, czyli taką rzecz, no ciężką bardzo, tak, jeżeli chodzi o no w ogóle w powieści dla młodzieży, dla dzieci to bym się tego nie spodziewał. Mamy tutaj kwestię ideologicznego podejścia do pochodzenia, do rasy jak gdyby. Zresztą rasizm tutaj się pojawia mniej lub bardziej wprost w tej czy w innej formie i właśnie już w pierwszym tomie jest zasygnalizowane, że mamy osoby czystej krwi, czyli dzieci czarodziejów. Mamy mieszańców, czyli dzieci ludzi niemagicznych i czarodziejów. Mamy szlamy, czyli osoby wychowywane magiczne wychowywane przez osoby niemagiczne i harłaki, czyli dzieci czarodziejów, ale pozbawione tych umiejętności. I wiecie, w ogóle mamy już typologię, jak gdyby, taką rasistowską w świecie przedstawionym. Na pierwszym tomie to właśnie tylko się pojawia. No gdzieś. właśnie, właśnie to jest taki, bo ty mówiłeś, że to jest fajne w Harry Potterze, że jak coś się pojawia w, gdzieś w pierwszym tomie nawet w jakiejś pojedynczej scenie, to gdzieś to potem jest, potem e, wychodzi na ważniejszy plan i to jest ogólnie doskonale tutaj zrobione, że Rowling, nawet jak gdzieś jakiś drobiazg się jakieś, jakieś miała potknięcie w którymś tomie, to potem to naprawia. I stara się wiązać. I tutaj ona stara się wiązać naprawdę wszystko w jedną całość, żeby to nie było tak, że ten pierwszy tom odstaje od siedmioksięgu. Ale Dokładnie. to mi się właśnie jedyna rzecz, która tutaj odrobinę może nie gra to, że słownictwo szlama i harłak pojawia się później. Szlama pojawia się dopiero w drugim tomie i od drugiego tak, tomu jest to. używana dość często, a później to już jest non-stop. W pierwszym tomie ani razu nie pada słowo szlama. Jest poruszana czystość krwi, mówią na, do tej czy tej osoby, że jest mieszańcem, ale jeszcze na tą terminologię nie wpadła. To, to samo jest ze śmierciożercami. Słowo śmierciożerca pojawia się dopiero w e, tomie trzecim albo czwartym. Czwartym chyba na Igrzyskach. E, a przecież wcześniej już był, e, byli inni poplecznicy. Nie się wydaje, że w trzecim. No ale, ale nawet jak ale... w trzecim. Ale... Nawet tak w trzecim, w momencie, gdy e, mieliśmy tego tam Syriusza Blaka, ale wydaje mi się, że dopiero w czwartym, jak oni idą w maskach, to ich nazwali śmierciarzacy. To nieistotne. Na no, gruncie, w pierwszym i drugim nie było. I właśnie to są jedyne takie drobiazgi, które ja bym się mógł przyczepić pierwszego i drugiego tomu, patrząc na cykl jako całość. Że jeszcze nie wpadła na nazewnictwo. I jeszcze tego bohaterowie nie używają. Ale ty o tym mówisz z perspektywy kogoś, kto ponownie czytał pierwszy i drugi. To ja ci powiem, że jeżeli ja to czytam teraz po raz pierwszy, mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo te określenia pojawiają się w bardzo konkretnym momencie, bo szlama, jako określenie takie klasyfikujące, jest też bardzo pejoratywne, negatywnie nacechowane i pojawia się właśnie po prostu w pewnej kłótni, jako właśnie wrzuta, tak? jako takie negatywne, nie wiem, no nie przezwisko, ale no jako rodzaj... I... No na początku to jest w ogóle szok, że ktoś użył takiego słowa. Później jest ono używane już bardziej nagminnie, a na początku tam wszyscy przecież kopali w dół i, i że to jest taka, taka yy, najbardziej taka brudne, takie wulgarne przezwisko, jakiego można no użyć. Nie? Tak, ale zauważmy też, że właśnie ten konflikt się pogłębia. Dlatego mnie też na przykład nie przeszkadza to, że to, to powszechnieje, bo ten konflikt na linii osób, które są za czystością krwi i tych, którzy no, nie są rasistami, powiedzmy sobie wprost, w ten sposób, on się zaognia, tak? I to nasze środowisko ksenofobiczne jest po prostu coraz bardziej bezszczelne, dlatego też i ten termin pojawia się częściej. I ja naprawdę, tak samo o to, że termin pojawia się troszkę później, mnie to nie przeszkadza, bo on się pojawia w konkretnym momencie, gdy poznajemy właśnie dużo informacji na ich temat. No ale właśnie wydaje mi się, że wydaje mi się, że on się pojawia dopiero w czwartym tomie, a w trzecim był jednak ważny Śmierciożerca i nie został tak nazwany. Był tylko nazywany, że jest poplecznikiem sami wiecie kogo. Tak, Ja to sprawdzę jeszcze, jak dojedziemy do trzeciego tomu. No ale zgadzam się, bo już nam się dyskusja rozwinęła i wybiegamy daleko. <śmiech> Ale zgadzam się z tym, co ty mówisz, że już na etapie pierwszego tomu tutaj bardzo duży nacisk jest na, właśnie na dyskryminację rasową, przy czym właśnie w świecie czarodziejów. No, przefiltrowane na ten świat magiczny, świat czarodziejów, ale absolutnie nie y, jakoś złagodzone, czy coś nadal poważne i nadal jest to no, temat y, trudny. Tak, i przy czym co jest istotne, to nie jest po prostu wykorzystanie na przykład tematu traktowania osób czarnoskorytnych, w Stanach. Nie, to jest pokazanie różnych właśnie twarzy rasizmu, ksenofobii. Tego nie da się przełożyć jeden do jednego na sytuację w świecie rzeczywistym, tak na jakiś konkretny konflikt rasowy, na przykład. To są po prostu różne twarze ksenofobii i takiej niechęci do obcych, powiedzmy, czy do innych ludzi. No ale jest to jakieś uczenie młodego czytelnika, bo zakładamy, że książka jest skierowana do młodego czytelnika, jednak dobrej drogi, nie? Tak, tak, tak, ale nie, nie, dla mnie to jest nawet wręcz jeszcze lepsze, bo ja początkowo myślałem, że ten rasizm będzie zwyczajnym odbiciem na przykład sytuacji czarnoskórych w Stanach, mhm. tak? I że nawet może te przemiany, które zaszły w Stanach, że pojawią się w książce, a tu się okazało, że książka podchodzi do tego bardziej kreatywnie i nie jest lek historii Stanów Zjednoczonych na przykład, tylko pokazuje po prostu, że rasizm jest zły i uczy tolerancji, więc dla mnie to jest super. I nie wiem, chcesz coś o samej treści powiedzieć? Chyba nie. To ja jeszcze przejdę na sekundę do audiobooka. Tak jak mówiliśmy, czyta Piotr Frączewski. To jest genialna interpretacja, genialna. Boże, to było przecudowne. No to, co mówiłem wczoraj. To, co mówiłem wczoraj. Teraz wczoraj mi nie potwierdził, teraz potwierdza. To, co mówiłem wczoraj. Doskonały głos. Ten koleś tak to czyta świetnie. Słuchajcie... Piotr Frączewski w taki sposób manipuluje własnym głosem, tak oddaje charakter każdej postaci, że gdy słyszę na przykład kwestię Drakona Malfoja, wroga Potera, a z narracji jeszcze nie wynika, kto się odzywa, tylko wiecie, zaczyna się dialog i my teoretycznie nie wiemy, kto to mówi. W książce byśmy nie wiedzieli, kto to mówi, gdybyśmy sami to czytali. To ja przez interpretację Frączewskiego już wiem, kto to mówi, co jest grane i odczuwam konkretne emocje, już się wkurzam na Malfoja. No. I to działa po prostu przeglądanie genialnie przy każdej postaci. Ja sobie puściłem jakiś klip na Allegro ostatnio, szukając dźwięku audio, gdzie była Hermiona. I ja przez chwilę się zastanawiałem, dlaczego Hermiona nie mówi głosem <grymne> I, I, bo Ale on, on nawet kobiety tak genialnie no. interpretuje. Dla mnie Hermiona mówi głosem Frączewskiego. A i tak mi się wydaje, że on to z tomu na to robi coraz lepiej, ale to może mi się tylko tak wydaje. Tak, tak. A ja mówiłem o tym w jednym podcaście o Richerze, że audiobooki można czytać czytać na dwa sposoby, na trzy sposoby. Albo po prostu nudno relacjonować, albo bardzo dobrze nadawać emocje głosom, albo próbować nadawać emocje i robić to źle. Wtedy krytykowałem bardzo Mariana panie, który jest po prostu czołowym przedstawicielem trzeciej grupy, czyli nadaje w ogóle kompletnie z dupy, bez sensu emocje. Ktoś mówi spokojnie, on mówi agresywnie, ktoś mówi agresywnie, on mówi spokojnie, kompletnie niedopasowane do treści książki. Tutaj Franceski jest czołowym przedstawicielem najlepszej tej środkowej grupy, czyli nadawania emocji danym bohaterom, bo wiesz, jeśli ktoś ma to zrobić źle, to ja wolę takie suche przeczytanie, bardzo suche czytanie na tak, zasadzie tak, tak, na, na, na, na, na, na, na, to, to, to, to okej, okay. to ja przyjmę treść jako suchą relację taką z, no, suche czytanie książki, po prostu, bez żadnych emocji. Ale jak ktoś to robi, tak jak Franczeski, to jest po prostu rewelacja, po prostu słuchasz jednego gościa, a jakbyś słuchał słuchowiska. Dokładnie, jak słuchowiska, zwłaszcza, że on naprawdę, ja, ja nie wiem, jak można jednym głosem oddać tyle różnych postaci i ja na naprawdę, przecież tutaj bohaterów jest masa, a w kolejnych tomach jest ich jeszcze więcej i prawie, wiadomo, niektóre postacie mówią podobnie do siebie, no bo możliwości po prostu fizyczne modulacji głosu są ograniczone, ale ja pomimo tego przez jakiś detal ja sam nie jestem w stanie stwierdzić jakie detale, je ja odróżniam kto mówi w danym momencie, a te najważniejsze postacie, właśnie nie wiem, Ron, Hermiona, Harry, Drakon, nie wiem, Snape, Voldemort, Dumbledore, one mają tak charakterystyczne głos, że to od razu po prostu w sekundę jeszcze się slaba nie skończy, ja już wiem, kto mówi. W sensie, jako kto mówi teraz Frączewski. To jest po prostu szacunek do śmierci. i Do tego dłużej. z naszego punktu widzenia, gdzie my się troszeczkę tam amatorsko bawimy w audiosłuchowiska, to wiesz jak to jest, nie? Jak mam odegrać tak, tak. jedną postać, to ja to mogę przeczytać bez wcześniejszego nawet patrzenia. Jak mam jedną postać odegrać, to powiem to tym jednym rodzajem głosu. Ale teraz sobie wyobraź, że masz czytać książkę, w której jest 20 postaci, każdą masz odgrywać inaczej. No to ja nie wiem, czy on sobie każdy rozdział wcześniej czytał i ćwiczył, bo nie wyobrażam sobie czytać tego na na żywo, a większość audybuków się raczej czyta, chyba wszystkie się czyta, kurczę na żywo, po prostu masz tekst i go mm, czytasz nie? Tak no nie sądzę, żeby oni ćwiczyli każdy rozdział i sobie zaznaczali chyba, że ktoś mu pozaznaczał kwestię danej osoby na jakieś kolory i wiedział, że teraz będzie czytał tą teraz tą i jakoś umie grać tak na zasadzie, wiesz, czytania i zmieniać postaci yy, jak rękawiczki, no rewelacja, rewelacja, naprawdę, dlatego mówiłem to wczoraj jeśli ktoś e, lubi audiobooki i jeszcze się z tą książką nie zapoznał, albo nawet zapoznał się kiedyś w papierze, a chciałby wrócić, to, to jest świetny, świetna forma, żeby właśnie wrócić do audiobooka. Mm -hmm. Jak powiedziałeś o tych zaznaczeniach, też o tym pomyślałem, tylko że wtedy miałby tekst, nie wiem, w 30 kolorach, jak nie jest, więc... no, no, a późniejsze by... tomy, takie wiesz, e, co mają 700 stron, na przykład weź kto by zaznaczał, to, to, to, to jeszcze komuś musieliby zapłacić za miesiąc pracy. Nie? I że się nie pomylił nigdzie, nie, to też jest niesamowite. Tak, po prostu no, szacunek naprawdę i polecam. Ja polecam z całego serca audiobooka, tak jak tylko się da. No, bo ja wczoraj w sumie, mo, może i polecałem, ale krytykowałem. Mówiłem, że tutaj czasami e, zmienia się e, wymowa danych, e, danych nazw własnych, także bardzo dobrze, że teraz poświęciliśmy te kilka ostatnich minut na wyraźne powiedzenie, że, że to jest naprawdę e, robota warta tej Ceny. No dlatego ci wczoraj nie przytaknąłem. W ogóle chciałem się w ogóle naskoczyć na ciebie, ale już nie będę robił siary w pierwszym odcinku. Dzisiaj mogę. No. no dobra, to chyba wszystko o pierwszym tomie. Znowu wyszło pół godziny. No, miało być 15. No czyli już możemy z góry, z góry założyć, że będą coraz dłuższe. O drugim tomie będzie krócej, bo o drugim będziemy mieli pewnie najmniej do powiedzenia. Także kolejny podcast. Mhm. Jestem przekonany, że nie wyjdziemy poza 15. <śmiech> A tu będą czary, mary i dwadzieścia, ale nie no, dobrze. Na dzisiaj w każdym razie to koniec, a jutro zobaczymy, jak będzie z kolejnym odcinkiem. Serdeczne dzięki, Mando. Dziękuję również i dziękuję słuchaczom. Życzymy wam miłego dnia. Jeżeli wracacie, no to przyjemnego odsłuchu czy przyjemnej lektury i do usłyszenia jutro. Cześć. Cześć. You finished.